Muszę do herbaty lód Muszę, bo za nim ostry nie wykonuję ruch Moją muzę wzięło Zalep, całe stado much Złapałem się załeb gdy poznałem Ciebie i Twój mózg Ja yeah. Liczę zawsze na Ciebie jak rumiku Na tym bicie klasą panie Rubiku Jak to robić z klasą, nie bijąc biany, byku Trzeba było żyć prawdziwej, nie ma przepisu Choć zwiedzimy meksy Mam parę perspektyw za nas uczelni Nie wchodzi w grę, chyba, że dadzą mi tam rozstawić mój sprzęci Życie na bieżni, to prawda, uwierz mi Teksty, koncerty, wy się za mnie znaleźli, byłem niebielki, patrzcie jak rosnę na troskach, jak zaczyn. A ja znowu patrzę na twoje usta, rozebrałem zdania na elementy snu, jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać, gęsia skóra, zimno że ogień na pół. Zebrałem zdania na elementy snu Jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać Gęsia skóra zimno, zimno do i skacza lód Jutro zaczyna się trasa, pakuje mandżur, Jutro zostaniesz tu sama, jest mi głupio w chuj Czy zaczekasz na na tego typa, gdy powróci tu? Musisz spać patrz ze że nie ogarnę pani syfu 2-2, patrz ze utrzymają mnie przy życiu, wiem Nie dziwię się, dałem ci 100 tysi powodów, robię grymas I domykam drzwi od samochodu, na sybie napiszę To kolejny z naszych zwycięstw Pewnie kodek, jak tylko dojadę, to napiszę Twoje usta brzydko wyginają w dół policzek Koloru tych róż, co dostałaś na rocznicę Nawet już nie liczę na party Wydamy na Sardia, na to jak jest na nasy małe starcia Będę już za parę chwil jak przyjdzie moralia. A ja znowu patrzę na twoje usta Rozebiałem zdania na elementy snu Jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać. Gęsia skóra, zimno dzielę ogień Patrzę na twoje usta Rozebrałem zdania na elementy snu. Jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać. Gęśna skóra, zimno dzieje, ogień na pół A ja znowu patrzę na twoje usta Rozebrałem zdania na elementy Jestem gołosłowny, bo nie wiem w co je ubrać. Gęsia skóra zimna Zimna